Czas znaczy i jedziemy. Tak sobie myślę i dochodzę do wniosku, że najlepsze polskie podcasty znajdziesz na podcastofon.pl. To mówiłem ja, Skwara, podcaster podrzędnej kategorii. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Siema. Cześć. Witamy w pierwszym podcastofonie, nadawanym w nowej formie. Z tej strony... Sirmacik i... Minimal. Minimal. Minimal gospodarz. Tak, powiedzmy, bo dzisiaj gospodarzem jest Sirmacik, u którego w studiu się znajdujemy. To Sirmakowo. Tak. To słynne studio womnej kultury. Od razu powiem, że można do nas zadzwonić na skype eee, Tak. I... I co jeszcze można zrobić? Słuchać. Można nam też nawrzucać. No, Każdą krytykę bierzemy na klatę. Jak najbardziej. To co? Myślę, że mówimy podcasty od 21 października, bo to tak było. Okay. Dwa tygodnie temu akurat. Mhm. Czekaj, dwa tygodnie temu? Nie dwa tygodnie, nie całe dwa tygodnie temu. Tydzień temu. Aha, nie całe dwa tygodnie, tydzień temu. Robiliśmy podcast. To był ostatni podcastofon, którego jeszcze nie wypuściliśmy, ale myślę, że załatwimy tę sprawę zaraz po tym podcastofonie. Tak, więc, więc będzie taki back in time. I yy, może tak... O, wprowadzimy dlaczego robimy w tygodniu, dlaczego robimy na żywo i tak wcześnie. No właśnie dlaczego robimy tak wcześnie. Bo możemy. Dokładnie. A poza tym... Yy, jest to pomysł tak. na nową formę podcastofonu. W ramach, której będziemy nadawali częściej, będziemy nadawali na żywo waszych godzinach pracy. Będziecie mogli się oderwać i nie robić, tak powiem, dołączyć podcastofon do listy waszych zajęć, które wykonujecie po to, żeby nie robić tego, co macie do zrobienia. <grym> E, więc tutaj zapraszamy, możecie do nas dzwonić, e, Skype kolować, możecie do nas ircować. tak? Wejdziesz na jakiegoś IRCA, dobrze? Tak, wejdę dobrze. Na irca, tylko We, obawiam się, że jak będę ruszał komputerem, to będzie trzeszczał link. Ale na razie jest wy, wyłączony, więc spoko, nie przeszkadza nam to jeszcze. Już, e, IRCA. Także mamy IRCA, IRC jest na kanale? E, to jest Ethercast.net na Freenode'zie. Ethercast.net na Freenode'zie, okej, okay, więc tam na was czekamy. E, dzisiaj przeglądamy tak z ostatniego tygodnia podcasty. Tak. Może dorzucimy coś tam, tak promocyjnie wcześniej, ale to zobaczymy. E, i, i, I zapraszamy. Mhm. Dobrze, też jeszcze się, jak ty się jeszcze ircujesz, to ja puszczę może jakąś muzykę. Tak sobie pozwolę e, wariację na temat przeprowadzić. Będzie to e, dosyć rockowy kawałek zespołu TenCode. O, mogę zrobić takiego y shameless plug'a na antenie. Wczoraj wyopublikowałem bardzo fajną recenzję właśnie tegoż albumu i gorąco was zachęcam do przeczytania na wolnakultura.pl. Ja również zachęcam. Kawałek nazywa się Newscar Car zespołu Ten Codes, ich epki e The Connection. Tej po tej przerwy muzycznej Przystąpimy chyba do... Omawiania. do omawiania Jesteśmy w tym najlepsi Silmacik jak zwykle nie przesłuchał Żadnego podcastu albo prawie żadnego Po paru tych podcastów Analizam ich tego Każdy może spodziewać. O Silmacik na pewno nic nie tylko przeszkadzam A my zaczynamy od podcastu Z 21 października Podcastu Mysz Masz Odcinek 28 Pod tytułem Praska Odyseja a, -a. A ten odcinek ma taki tytuł Ze względu właśnie na to, że Mysz, mysz czyli jedna trzecia Podcastu Mysz Masz mm -hmm. Była w Pradze e, Na spektaklu National Theatre Live Londyńskiego To znaczy inaczej, ona była w kinie na spektaklu o. Ponieważ National Theatre Live e, Tworzy Nagrywa swoje spektakle mm -hmm. I udostępnia to w bardzo niewielkim nakładzie do prezentacji odtwarzania tego w kinach mm -hmm. a poza tym to jak mysz masz bardzo ciekawa praska Odyseja e, o tym no i troszeczkę też e, dywagacji na temat rozszerzania się kultury pod tytułem jakie, jaka jest szansa żeby to co, na czym mysz była wyciekło do internetu no, pewnie całkiem spora więc u ile mamy kinowych torrentów polegających czy innych polegających na tym, że o, ustawię kamerkę, jeszcze teraz to już chyba telefonami to nagrywają, bo to jakoś. Czas idzie do przodu, a ta jakoś jest coraz gorsza. Więc chyba wiesz, ustawiają telefonik, tak żeby, ujęła, no. Tak, żeby było, no. Także było. Zbliżamy się do 45% i rano jest ok. Nie? Nie no, jeszcze obowiązkowo musi być widać głowę osoby siedzącej przed tobą. Przed tobą w Chociaż raz widziałem taki, gdzie było widać buta, bo sam autor trzymając telefon postanowił wyprostować nogi, no i widać było jego buty. Piękne, piękne wręcz. A my przejdziemy może dalej do podcastu Kuby Ryszkiewicza, e, czyli podcast powyżej uszu. Ostatnio dużo powyżej uszu jest po angielsku. i Ten, ten podcast nazywa się Noob Camp 42. No i co się tam dzieje? A to jest oczywiście wywiad mhm. Z człowiekiem, który Spotkanie z ciekawym człowiekiem Tak jak zwykle Powyżej uszu <laughs> Powyżej uszu spotkanie z ciekawym człowiekiem Pięknie pasuje Cingier Natomiast... wam zrobimy Natomiast jest to kolejny z serii wywiadów Kuby z ludźmi z Kickstartera mm -hmm. e, no i właśnie gość tego odcinka e, organizował coś takiego jak Noob Camp czyli obóz e, obóz kurde to było tydzień temu ja już nie pamiętam Obóz, no dobrze czyli, bo, e, czyli, e, to jest człowiek Kickstartera czy człowiek, który się w Kickstarterze czymś zajmuje e, nie, to jest y, kampania. Z, Aha, zorganizował klient kampanię. Klient Kickstartera, tak. Okej, okay, klient. I robisz klientami Kickstartera. Wywiadu, tak, czy? Tak, okay. tak, tak, tak, tak. A to teraz przejdziemy do podcastu z 23 października. A ja pod... mogę mieć tylko taką sugestię jeszcze dla Pavreliuszu, tam podcastu. Tak? E, znaczy Kickstarter oczywiście bardzo spokojnie, bardzo fajnie, że takie wywiady robicie. E, z drugiej strony chciałbym zwrócić uwagę, może być też łatwiej dostrzec troszkę e, do ludzi, którzy organizują zbiórki, ponieważ są nie mniej ciekawe i myślę, że to może być bardzo fajny temat. E, wdzięczny na serwisie Polak potrafi. To prawda. Tam zbiórki na teatry i rozmaite tego typu y, rzeczy trwają, odbywają się sukcesami myślę, że to też może być bardzo wdzięczny temat do robienia tego typu podcastów. Taka tylko moja drobna sugestia i, i ogólnie fajnie, dobra robota. Taki sneak peek będzie jeszcze o teatrze w tym przeglądzie. O, no to tak, zaczęliśmy od kultury wysokiej. <laughs> Natomiast teraz przejdziemy do... Był podcast e, popkulturalny, był podcast e, po angielsku, to teraz mamy podcast filmowy, czyli Małe Filmidło. Mm, no, ul, mój ulubiony podcast. Odcinek 76, Krwawa Cari mm -hmm. W tymże odcinku e, panowie biorą sobie na tapetę nieco innego jak ekranizację Kari filmu Carrie. Uh -huh. Carrie właściwie. Curry, tak. Carrie. <laughs> I strasznie się zrzymają, albo oni, albo w myszmasz W każdym razie ktoś się, ktoś się strasznie zżyma, że, że to jest reklamowane jako re reinscenizacja re, re powieści Stephena Kinga A tak naprawdę jest to po prostu remake filmu, który mm, okay. był Podobną dyskusję miałem wczoraj na Twitterze też by o remake'ów I wyszło na to, że e, te najwierniejsze książka Ogólnie z tego powodu są fajne Że są wierne książką e, Typu Dziewczyna z tatuażem tak, Adaptacja mm -hmm. sz, w, szwedzka Czy sz, w, szwedzka e, Czy tak samo e, dla Wadcy pieśni Nie wiem czy oglądaliś, pamiętasz e, Była taka ekranizacja Która była w połowie rysowana A w połowie grali tam żywi aktorzy Kojarzysz takie coś? Mm. Miało to miejsce, było wykonane dosyć dawno temu Z takich rzeczy to kojarzę tylko kosmiczny mecz A no, kosmiczny mecz to swoją drogą <głos> tak. ale, Dobra, słuchacze e, i tak nie będą tak. wiedzieli z czego, się, z czego się śpiejemy Chodzi tutaj o taką ekranizację yy, która tam no i ona jest niesamowicie wierna książce i pod tym względem jest fajna e, jest ciekawa, sam sposób realizacji był ciekawy przez pierwsze parę minut później zasnąłem o, <głos> ale za drugim podejściem muszę zdajesz, zdajesz sobie sprawę, że to nie świadczy dobrze o tym filmie? Byłem, chor chory. Znaczy, byłem chory w tym czasie <głos> więc myślę, że to jest kwestia tego, że po prostu mogło mnie. Drugie podejście już było bardziej udane. Troszkę nudnawe momentami, bo no, zdarzają się i duże z na i one są świetnie oddane mm -hmm. i są tak samo długie, jak się duży czytanie tego w książce. E, ale kurczę i, i zestawiliśmy to w tej rozmowie Twitterowej właśnie z wersją e, dziewczyny z tatuażem hollywoodzką i hollywoodzką e, wersją władcy Pierścieni. Mm -hmm. No i o ile dziewczyna z tatuażem sama w sobie jest świetnym hollywoodzkim filmem, e, no to jest tak, bardzo luźno podchodzi do tego jak jest z książką, ale nie jest najgorzej a w przypadku Władcy Pierścieni porównanie z książką jest tragicznie, szczególnie w części trzeciej i tak doszedłem do takiego wniosku, że kurczę, fajnie byłoby gdyby coś między tą e, dłużyzną z poprzedniej adaptacji Władcy Pierścieni, która też ma ciekawą realizację, a tą ciekawą realizacją i porywającą momentami z Władcy Pierścieni tego hollywoodzkiego, Jak gdzieś wypośrodkować to podejście do e, do bycia trochę wierniejszą adaptacją książki, byłoby fajnie bo przecież trzecia część Władcy Pierścieni ma tego, że z drugim filmem, tak jako taka no to tam chyba tak z pół książki obcięli tak mi się wydaje, no bo jeszcze dużo ciekawych wydarzeń, które niestety w filmie się nie znalazły i to tak a propos mówienia o filmach i bycia adaptacjami książek A tak z drugiej mańki, zobacz, mówiłeś o dłużyznach w filmach, to teraz spójrz na Hobbita Taka malutka książeczka. No właśnie nie wiem, jak oni to zrobili, ale znaczy wiem, jak oni to zrobili. Dodali tam już od tego Rodagasta, którego w mm -hmm. książce jako taki, no nie mam specjalnie. E, I nie, nie, chyba go nie ma w ogóle. Niech mi się wydaje. Wiesz co, chyba się przewija, ale Dawno to tak bardziej to myślałem, na. Zasadzie, podbitej, nie na zasadzie, że, że no, no był, nie? I tyle. No. <laughs> A tutaj, tutaj w sumie zrobili z tego bardzo ciekawy wątek, no i świetną mm -hmm. komedię wam postać, tak? Więc tak. to jest coś fajnego, ale tak się.. Niestety mam takie wrażenie, że będzie długo i nudno na tej drugiej części mm -hmm. Hobbita, już nie wiem co trzeciej Ja no, nie wiem co, nie jeszcze... Podejrzewam, lepło. że na trzecią zostawią samą, samą finalną bitwę i tyle no. i to będzie dwie godziny rozwałki Destruction Derby, tak? <grym> Hobbit trzeci Destruction Derby A my teraz... My robimy w małej filmik z podcasta fanów. chłopaki <grym> A my teraz zmieniamy temat i, i zmieniamy cyferkę przy dniu. Ja się ciebie zapytam, e, bo ty jesteś studentem, prawda? No tak, Znowu To czego student jestem. nie zrobi za darmo? Czego student nie zrobi za darmo? Chleba nie upiekę za darmo, jeśli nie robię tego dla siebie. Okej, okay. bo e, o takim właśnie tytule jest podcast y, Wydanie Główne z Hugo mm. z 22 października i takie pytanie na... Hugo w tym podcaście porusza temat akcji Nie robię za darmo.pl krypciocha krypciocha. Ok. <laughs> A sama akcja jest, dotyczy tego, że studenci nie chcą darmowych stażów ani praktyk. Wszystko chcą płatne. No, ale to całkiem właściwie. No, generalnie. To znaczy. To no nie, może, wiesz, ja mam trochę zakrzywione podejście, jeśli chodzi o studia ich wartość i doświadczenie i staże i tak dalej, więc może nie jestem za dobrą osobą do tego, żeby potem rozmawiać, ale tak mi się wydaje, że e, jednak, no, dlaczego to firma nam robi łaskę, że nas zatrudnia, tak, to tak to stawiamy? że nas zatrudnia na, nie wiem, roczny staż, no to za darmo i to my mamy łaskę z tego powodu, że my będziemy sobie mogli wciec do świadczenie roczne. Mhm. I, I jeszcze szczególnie, że jeżeli jesteśmy przyjęci na staż, to równie dobrze możemy tam wszystko popsuć i, i tak naprawdę odpowiedzialność jest zerowa. No, więc... Płatne staże, no. to jest to. I fajnie byłoby, gdyby były coraz częstsze I fajnie, że nie wiem, znaczy ja coraz częściej słyszę o płatnych stażach Mnie to akurat specjalnie nie interesuje, ale tam czasem mm. coś się znajomo ogarnie. No... czy znaczy, inaczej To zależy jeszcze, co chcesz robić na tym stażu, tak? Jeżeli rzeczywiście staż jest w zawodzie W sensie... no... Robisz to to, co rzeczywiście jest, a nie nosisz papiery z budynku do budynku, a później w CV wpisujesz migracja baz danych, tak? Czyli masz CV w zawodzie, znaczy starsz w zawodzie i to było twoje ostatnie z, z, z, z, zetknięcie się z zawodem w całej karierze, tak? <śmiech> Patrzmy by było... realnie, kto pracuje w zawodzie? To, no ja na przykład. Ty pracujesz w zawodzie, Tak, Ta. to no, znaczy tak. inaczej. Studiowałem w tym kierunku i dalej studiuję, teraz trochę w innym kierunku, ale mm. tak, pracuję w zawodzie. No to ładnie. <głos> Natomiast my już sobie odpoczniemy od Hugo, a <głos> przejdziemy do Martina z Odwyku, który zatytułował swój odcinek z 22 października Wieczne odpoczywanie. A jak sama nazwa wskazuje, o czym odwyk pod tytułem wieczne odpoczywanie może być? Nie wiem, szykujemy się na 1 listopada? No, oczywiście o pogrzebach. O pogrzebach. O tym, gdzie, w pog gdzie pogrzeby w Biblii występują, czy występują, jeżeli mm. występują i czy... A jest poruszony temat rozsypywania szczątków na polu na przykład albo do oceanu? Mm, tak. Tak, jest poruszony? Z tego no co poszło. Fajnie. A teraz, jak y, powiem jeszcze tylko szybciutko może, że można do nas dzwonić no. na Skype Ethercast.net. Tak, mieliśmy mieć podobno, bo ktoś umówiony Będzie tak, dzwonił? No właśnie, nie wiem. Jeżeli masz jakąś muzykę, to ja mogę go wywołać w Dobrze, na to w takim razie polecimy dalej ten Dlaczego nie? Oh well, why not? To jest bardzo fajna płytka, tym razem Supermanscape. Code. bardzo fajny zespół z Grecji jeszcze raz gorąco zachęcam i polecam do słuchania a my teraz polecamy do słuchania podcast z 23 października który jest podcastem powyżej uszu a zatytułowany jest nie inaczej niż Wojciech Kępczyński dyrektor Teatru Muzycznego Roma No miałeś, poważna, tak miałeś okazję być Teatrze Roma? Nie raz i nie no dwa. No właśnie. Fajny Więc... jest, prawda? Fajny jest. Czekaj, mam... Znaczy, ja akurat może nie jestem wielkim fanem sztuki prezentowanej w Romie. Mhm. E, bardziej, nie wiem, ter, czy, czy, czy inny, czy, czy, czy nowy teatr preferuję, ale jest spoko. Te szóste piętro też, mm -hmm. tam tak, jest kultury trochę bardziej popularny tak mi się wydaje, ale też jest bardzo fajny Natomiast nie wiem, czy wiesz, że w Romie mają na przykład latające dywany i wlatujące śmigłowce na scenę. No proszę. Tak. Nie, nie Między innymi o tym możesz usłyszeć w podcaście przy Kuby Ryszkiewicza powyżej uszu. To posłucham. Tak, zapraszam. No właśnie. i było jeszcze sprawiedliwie... kilka innych fajnych smaczków, no. ale ja nie będę zdradzał. Trzeba wysłuchać tego podcastu. Dobrze, to ja wysłucham. Ale się usprawiedliwie miałem słuchać, ale miałem mi podesłać, co jest najfajniejsze do posłuchania i tego nie zrobił. <laughs> ale A co? Ponieważ, ponieważ szykujemy się na to, żeby nadawać tak co tydzień we wtorek, to to będzie, myślę, będziemy to na bo wiesz, hmm. wyrobisz sobie nawyk przysłania symacikowi. Tak, będzie po podcastofonie, będzie. <laughs> No, albo tam, wiesz, w Niedzielę Wieczorem, nawet tak. żebyś to robił 11 nie to w Niedzielę Wieczorem piszesz mm -hmm. takiego linka z, z, z, z maila ze zbiorem linków, a ja usiądę i posłucham. Pewnego pięknego dnia dojdzie, mam nadzieję, do takiej sytuacji, że um, ja wszystkie podcasty, podcał. nie, że wszystkie podcasty będą tak, go, tak na tyle godne polecenia, że ja już nie będę wybierał linków, tylko ci wyślę maila. Wszystko. No, a, wtedy ja się łapię za głowę i dzięki, kurde, chwilę będę słuchał. tak sobie poza anteną rozmawialiśmy, że w sumie Siermaciek to tak już cały tydzień ma założony audycjami. No. O, tak. Z no podcasterską dziwką. Przypomnę tylko, że, że można do nas dzwonić na skype-etercast.net, I... albo wrzucać nam na ircu. No Możecie też można wrzucać. Nic. Tak. No znaczy, nie, nie, nie, chwalić to nas można w komentarzach. No tak, tak, to też. Ale myślę, że tak generalnie chodzi o dobrą zabawę. A my teraz przejdziemy może do, do budżetowej zabawy, czyli no do dobrze. budżetowych kart USB. Mhm. E, to jest ja audycja Tyflo Podcast i jest dosyć długa, bo trwa 2 go, godziny 10, mhm. a w tej audycji są e, przedstawiane i omawiane Trzy karty dźwiękowe, a jakże zewnętrzne, na USB w cenach tak od 100 do chyba 300 zł. A, to, to są to, bardzo to, budżetowe to, karty. Tak, tak. No, mam trochę bardziej budżetowych takich za 5 złotych z Allegro, które też czasem dają radę, ale to wiadomo, to jest jakaś opcja awaryjna. Ale tamto są karty 5, a nawet 7,1. Poza tym mm. większość, chyba dwie z trzech prezentowanych mają cyfrowe wyjście audio. To no, Proszę. Ale te zapiątki też są podobno 5 1. nie wiem jakim co ale. Nie, one są 5 zł za jeden. Za jedną. <gamy kartę>. 5-1. <gamy> no, coś tu jest. To był tyflo podcast, a my przeskakujemy do 24 października. E, może mam przyjść na chwilę, może pamiętasz kiedy to były mniej więcej modele tych kart omawiane, czy nie? E, Audiotrack track Maya 6, mm -hmm. jakiś Asus X5 chyba, ale to nie pamiętam dokładnie modelu. I coś trzeciego... Coś. Naprawdę okay. no coś. To sobie zajrzeć, Generalnie ten audio track jest całkiem fajny. Był omawiany jako pierwszy, więc mm -hmm. nie musisz długo słuchać. Okej. Okay. <laughs> I wydaje się całkiem, całkiem rozsądną propozycją. No i szczególnie, że to karta 5.1. I tak. wspiera ASIO. Mm -hmm. A pod Linuxem nie musi wspierać ASIO. <laughs> ja no Linux się przez ale nie nagarzyło Anyway... Anyway, e, jeżeli trzeba ją rozszerzyć na trzy oddzielne karty, w sensie, żeby system widział trzy oddzielne karty, mm. a nie jedną 5-1, to też się da to zrobić. A my już przeskakujemy do 24 października po raz drugi. Tak? Deja -vi. To, Ale to ma jakiś... podejrzewam, czy to ma z z tą zmianą czasu w niedzielę. No, tak, byliśmy na godzinie mi się trzecie, spało. cofnęliśmy się do drugiej Więc musieliśmy oddać ten, ten, ten tryb działania W podcastofonie To było specjalnie <głos> e, A teraz mamy podcast Pod tytułem Geek Cloud Ja nie wiedziałem, że ten projekt żyje, ale okazuje się, że jeszcze żyje No fajnie Proszę Trzeba mnie tu nie szeleścić, z... ani nie, nie chrupać Ja słyszałem o was, więc fajnie was słyszeć znowu e, A w tym wydaniu W tym odcinku Geek Cloudu Krzysiek Maczyński rozmawia z człowiekiem, który jak przynajmniej sądzimy po tytule podcastu jest ekspertem od Wordpressa O i Krzysia wrócił też do Geekclouda to dobrze, fajnie, że się w tej chyba tylko Krzysiek prowadzi Geekcloud Chyba No tutaj jest niezły nie wiem, z, y, obrót sytuacyjny, tak? <głos> tak Natomiast jak najbardziej reklamuje PDA site no, Nie w pokoju. No i to jest taki, no ja specjalnie wręcz, nawet mi się nie chciał pobrać, więc już przemęczyłem się i przestrumieniowałem go sobie, żeby wysłuchać. I kurczę, no inaczej, czego można się spodziewać po audycji dla ludzi nietechnicznych? Że będzie śmieszne? No, było, było po prostu delikatne liźnięcie tematu, ja myślałem, że ja tu się czegoś dowiem, że kurczę... A... Nie. Natomiast... No to właściwie jakiego typu rady tam mamy? Typu? Znaczy ogólnie jest przedstawione jak, jak, jak co się składa na Wordpressa, kilka przykładowych zastosowań. E, ludzie dzwonią tam z jakimiś problemami parę razy mhm. i, i pytaniami typu czy Wordpress pasuje do tego i tego. I tu no się też spoko. nie zgodzę, bo Wordpress pasuje do wszystkiego. No wiesz, no ale nie wiem, jest parę stosowań, gdzie na przykład wolał postawić drupal niż WordPressa, a ponieważ jestem mm -hmm. jeszcze człowiekiem który jeszcze w ogóle preferuje pisanie własnego CMS-a, to myślę, że. Nie <laughs> Anyway, jest, jest o czym anyway ja w pracy, w pracy właśnie robię takie bardzo ciekawe wdrożenie systemu obsługi konkursu opartego no. na silniku WordPressa, bo tak naprawdę tam mamy tylko silnik WordPressa, a wszystko inne jest nasze custom mm -hmm. designed Także... Oczywiście Także nie tyle. neguję tego, że odpis się nadaje do wszystkiego, ale uważam, że są miejsca, gdzie parę innych rzeczy nadają się lepiej. No, niewątpliwie są takie miejsca. Mm -hmm. Przede wszystkim parę innych rzeczy napisanych w innych językach programowania. Albo nawet skryptowych. No. PHP się... <laughs> no. <laughs> Także generalnie, jeżeli jesteś podcasterem, to też polecam posłuchać tego... <laughs> ja nawet kiedyś robiłem prezentację. O ile dobrze pamiętam, w Szczecinie w marcu chyba na temat po organizowania podcastingu i nadawania z wykorzystaniem WordPressa, między innymi. O proszę. I tworzenia twardego oprogramowania. No właśnie, bo WordPress jest Na podstawie jak doświadczeń z wolnej kultury. Co w sumie wyszło nie najgorzej. A my, może, teraz przejdziemy do następnego podcastu. tak... Im, Im dalej w las, tym więcej drzew, ale podcast się nazywa W głębi lasu, jest to odcinek kombinatu, w którym e, skóra, skóra, bo nie mando e, Opowiada, jak, w jaki to piękny sposób chciał zabrać książkę do lasu, tą właśnie o tytule w głębi lasu, i ją w lesie zrecenzować. Mhm. I opowiada też, dlaczego mu się nie udało i co o. miał z tym wspólnego. Gaz pieprzowy, ale to musicie wysłuchać w podcaście. Zapowiada się nieźle. To jest podcast dosyć krótki, bo ma 9 minut, więc myślę, że, że wystarczy taka zapowiedź. Mhm. Czy chciałbyś powiedzieć coś o się? Tak, no znaczy, trzeba ja najpierw powiedzieć, co tam jest o nim powiedziane w podcaście no, ja, ja nie czy pamiętam czy to, I to jest podcast na przez chaosu. Teorię Chaosu Czyli Claude Monet w Radiu na Fali i Radiu Paranormalium Tak, znaczy ja chętnie wysłucham, przynajmniej ciekawiliście mnie tym e, Sam jestem wielkim fanem twórczości Billa Hicksa, który był świetnym komikiem pamiętam, co No, było to co pamiętam. W tym podcaście było bardzo dużo wstawek z Billa Hicksa. No, no, ja go bardzo lubię Ma nie, Miał e, niepowtarzalne mm -hmm. e, Spojrzenie na świat I rzeczywistość I nie bał się o tym mówić, jak to rzeczywistość widzi I to było niesamowite Dlatego was gorąco zachęcam do zgłębienia mm -hmm. tego e, no, Ponieważ większość sketchów Bila Hicksa był stand-uperem Tak, stand-up z, comedy Z satyrykiem, comedy. E, satyrykiem można, można znaleźć na YouTube, Między innymi tego razu zachęcam do odkrywania Można się zaśmiewać Ale jednocześnie też dostać taką myśl tym, co on mówi. I to, to właśnie to mi się bardzo podoba w stand-upie Billa Hicksa. On jest w stanie w takim sketchu dać ci taką myśl, którą będzie się chodzić tydzień i męczyć jeszcze i zastanawiać się kurczę, rzeczywiście ma rację, ale czuję, że chciałbym to mu zaprzeczyć, ale się nie da. Także gorąco zachęcam. Hmm, tutaj wyszła troszkę moja ignorancja. Tak, pamiętam o czym był podcast. Było dużo wstawek z Billa Hicksa. No mówisz, ale myślę, że generalnie i tak mnie nie przebijesz, bo ja nie słuchałem żadnego podcastu. A my teraz przejdziemy do kolejnego podcastu z 24 października. 24 to był, co to było? 24 października? Już ci mówię, co to było. 24. To była czwartek. Czwartek. To się cofnijmy do 20. A nie, to nie. Dobrze. W czwartek klub dyskusyjny się pojawił. No proszę. A nie, nie, nieźciągnę ci. Przecież jesteśmy w yy, nie katalogu się. podcastów. Akurat klub dyskusyjny był w katalogu. No, nie akurat, kasowałem no. żadnych podcastów, więc się nie no, więc Był no. bardzo fajny klub dyskusyjny, gorąco zachęcam do słuchania. Razem z i Piorkiem nadaliśmy ponad, pra... ponad albo prawie, nie pamiętam, musiałem trochę wyciąć z początku, zanim zaczęliśmy, nam się nagrało jeszcze parę rzeczy. Eee, Dwugodzinna audycja, gdzie sobie dyskutujemy, eee, w zasadzie za każdym razem chcieliśmy wyjść do Ebena Moglena. <śmiech> Za każdym razem lądowaliśmy zupełnie gdzie indziej, ale w końcu nam się udało eee, i parę fajnych tematów, czy kazus informatyka, analityka pracującego w NSA, czy trochę o sensowności sprawdzania kodotrukrypta. krypta. Jest to taka raczej ty, audycja dla ludzi zorientowanych bardziej technologicznie. Okay. Ale myślę, że jest parę myśli, z którymi warto się zmierzyć i posłuchać, także zachęcam na wonnakultura.pl. Ciekawe, dlaczego mi się nie Klub ściągnęło. To dyskusyjny 008. Chyba, chyba sobie po prostu zarzucę oddzielnie resesa. No. E, oczywiście Czesiek i Piorek to są ludzie z warszawskiego Hackerspace. Tak, teraz już Hackerspace, a zaczynaliśmy nadawać, będąc jeszcze w laboratorium, brama. Tak. A e, Co się stało z bramą? Zamknięta. O. Ktoś no. zgubił klucz. No. No. Tak, tak to zostawmy, tak to zostawmy. Chodźmy dalej. Co jeszcze mamy z 24? E, to już jest ostatni podcast, który będziemy omawiali. Podcast z 24 ostatni. Mm -hmm. no. A tak to nie, nie, jeszcze sporo podcastów okay. mamy. E, podcast z 24. Diabelskie ustrojstwa. Szósty odcinek. Zaległości i aktualności, czyli nowe zabawki od Apple. No, to jest podcast, ich który. Było który się dosyć długo nie pojawiał, bo ostatni, piąty odcinek Diabelskich Ustrojstw był e, na temat premiery filmu Jobs. Czyli Uch. co? pracę? No, niezły, niezły kawałek czasu. Mhm. Ale, przepraszam, ja, czy ja tylko tak zwracam na to uwagę, że kawałek czasu, ale ja sam nie jestem lepszy. Spoko, chłopaki, lub się dalej. <laughs> Ja was bardzo dobrze rozumiem. Hmm. A w tym, w tym podcaście oczywiście nie mogło zabraknąć, jak to już praktycznie tradycja w diabelskich ustrojstwach, wypowiedzi e, słuchaczy, znajomych, użytkowników Apple'a. Mhm. Apple'a? Przepraszam. Coś no. to za wymowa? Apple. No. Apple. E, e, I wypowiadali się oni na temat e, właśnie konferencji e, Keynote'a. Mhm. Opowiadali o swoich wrażeniach i jeżeli jesteście zainteresowani, czy Apple e, spełniło oczekiwania swoich fanów, fanatyków, użytkowników... A ja, raczej spełniło. Czy nie? No ja nie, nie będę spoilował. No, zapraszam do wysłuchania Diabelskich ustroj. Ja nie spoiluję, ja po prostu swoim zdaniem się <laughs> Tak, mamy wolność wyrażania opinii, a sam podcast trwa 42 minuty. O, i to jest czas nadawania podcastu, którego można słuchać. To jest, słuchajcie, nie takich długich podcastów. To prawda. A w się fajniej nadaje. To jest paradoks. Fajnie się nadaje długie podcasty, ale ciężko się ich później słucha. No my teraz zmienimy y, cyferkę przy dacie i przejdziemy do bardzo krótkiego podcastu, bo jest to felieton y, Pawła Duraja dla serwisu podcasty.pl Dlaczego nie dla nas? <głos> I w tymże odcinku zatytułowanym o interakcji Paweł e, przedstawia nam krótki, krótką formę literacką, felieton e, O podcastingu, o tym, że w tej chwili mamy wszechogarniającą specjalizację Jest bardzo wiele podcastów tematycznych, a nie ma podcastów audioblogowych Chociaż klub dyskusyjny się taki troszeczkę... Czyli też jest tematyczny, natomiast jest różnie tematyczny. Nie ma... nie jest stricte tematyczny, prawda? No nie, znaczy no, powiedzmy jest stricte tematyczny tematy. Świat technologii, tak. ale Aha. mamy wokół tego różne tematy. No... O to mi chodziło właśnie, że różne tematy. Tak, takim chyba bardziej blogowym będzie też trochę RVP. Mhm. A może jeszcze opowiesz o nowym projekcie, który No właśnie, będzie... to też akurat z piątku. Tak, tak. Tak, pierwsze, pierwsza pojawiła się to pierwsza jest, audycja e, już... hadronoskopu. Uh -huh. e, krótki opis, jaki wymyśliliśmy dlatego się pojawiła nazwa, bo najpierw, myślę, najpierw powstał opis, jest ta audycja, w której Sirmancik, czyli ja i Topesz e, wspólnie rozbijamy relacje damsko-męskie na atomy. Oczywiście topesz to jest, to jest dziewczyna. Topesz to jest dziewczyna, to jest ona, ona była <grym> wcześniej e, też kilkukrotnie e, gościem w audycji piątkowej RVP teraz już tam nie usłyszycie, ale usłyszycie ją w audycji Hydronoskop Hadronoskop, Hydronoskop. Że, hadronoskop cały czas <laughs> jemy i tak już pewnie będzie do końca ja się będę zawsze mylił w tej nazwie chociaż <laughs> to ja wymyśliłem ważne, żeby to też pamiętała i będzie mnie poprawiała na antenie no w każdym mhm. razie jest to audycja o relacjach damsko i na, w tej pierwszej numerze 001 skupiliśmy się na mm, początku tworzenia się relacji damsko-męskiej czyli na Poznaniu Hmm, hmm. Omawiamy różne formy poznania, czy dlaczego możemy chcieć kogoś poznać, czy to będzie, nie wiem, tak to miłość od pierwszego wejrzenia, czy jakiego rodzaju może powstać chemia między dwójką ludzi, kiedy się jeszcze specjalnie nie znają, czy kiedy jedna osoba kogoś obserwuje. Rozmawiamy o tym z godzinkę, gorąco zachęcam do wysłuchania i kolejny odcinek będzie za, no, już mija tydzień, to za półtorej tygodnia powinien się pojawić drugi odcinek. Myślę, że my będziemy te nadawali te... tego jeszcze nie wiem, ale myślę, że mniej więcej co dwa tygodnie będzie się pojawiał kolejny odcinek, któregoś dnia tygodnia. Mm -hmm. e, może będzie też na żywo, i generalnie tak nastawiamy się na to, że może w, za jakiś czas będzie trochę słuchaczy, którzy będą chcieli z nami podyskutować, bo jakby nie staramy się mówić tylko o tym. Co my uważamy stricte? To nie ma być w sensie, to nie ma takiej z której wynikiem będzie nie wiem, jak poderwać sirmancika, jak poderwać toperz. E, tylko bardziej Sorry. rozmawiamy o tym, co nam się wydaje, e, a, a propos tego, co ludzie myślą, czy jak reagują, czy jak działają. Niemniej jednak to podejrzewam, podejrzewam bo, bo nie miałem okazji tego wysłuchać jeszcze, e, podejrzewam, że, że jednak e, no, siłą rzeczy wkradają się, się takie własne doświadczenia. Znaczy tak, przede wszystkim się wkrada, własne doświadczenia tam może dużo obserwacji się, w, mm. się własnych obserwacji się, się w, wkrada <śmiech> i przede wszystkim przemyśleń. Tak staramy się właśnie wyszukiwać różnego rodzaju sytuacji z, z rzeczywistości, czy nie wiem, z internetu, czy z filmu, czy skądkolwiek i na ich przykładach omawiać coś. E, kolejne etapy relacji, więc tak spodziewajcie się tego, że kolejny etap relacji po Poznaniu, czyli później jak rozwijamy naszą znajomość będzie w kolejnym odcinku e, Hadronoskopu. Adronoskop. Dobrze. A Oczywiście no... jest do wysłuchania na wolnakultura.pl. No popatrz. Zaskoczenie. Tam znajdziecie wszystkie <laughs> moje podcasty poza podcastofonem, który jest na Atrykańsku. <laughs> Nie, no, na podcastach Zmienimy to. Zmienimy. Tak. I na podcastofon PL. Zmienimy. na się też na wolnakultura. <laughs> tak. Centralizacja szeroko zakrojona. Cirmacik wszystko pochłania, wszystkie projekty, w których bierze udział. <laughs> A my teraz przejdziemy do zmienimy cyferkę. Przeskoczymy już do 26 października. Sobotka. Tak. Sobotka. Sobotka. Okej, okay, sobotka. Piątek, piątek. Gramar so Nazi. A później sobotka. <laughs> nie, sorry, nie Gramar Nazi, Pronounce Nazi. Pronounce <laughs> Nazi. No proszę bardzo. <laughs> a pierwszym podcastem, który omawiamy z 26 października jest podcast Indie Charts. To jest takie coś bardzo podobnego Do wolnego grania Tylko, że Oprócz muzyki i zapowiedzi Bo według autora Puszczanie muzyki i zapowiedzi to nie jest podcast hmm. Znaczące spojrzenie W stronę Kohosta No, no okej, okay, spoko no, nie, nie musimy się zgadzać Możemy się zgadzać, czy nie zgadzamy Co tam znajdziemy jeszcze w e, Oprócz właśnie muzyki z Indie Games, tak? Czyli z gier mhm. niezależnych E, znajdziemy tam również e, e, krótką relację poszatkowaną tąże muzyką z PGA, czyli mhm. Poznań Games o, to Arena. To bardzo fajnie. Także Na nie przy... jest, nie jest... jest... Tak. Może nie jest to... Mogę jeszcze podyskutować mhm. z tym twierdzeniem, bo tak, oczywiście tak. jak najbardziej ma się prawo uważać po swojemu i zgadzam się i fajnie, że rozmaicie to, natomiast jest to forma akurat wolnego grania, która też się zmienia, więc myślę, że gdzieś tam dochodzimy do porozumienia, ale jest to też po prostu audycja muzyczna. Nie tego podcastem, natomiast myślę, że podcast jest szerszym znaczeniem. Powiedz mi, czy wyszło w końcu dyrektorska wolnego grania? Nie, no live? co ty? Kiedy ja to miałem zrobić? <laughs> Bo, bo właśnie ten director Scott był, był takim, takim uzupełnieniem, co, coś, co, co, co tak, się wpisuje Scott w tą też, formę mocno. Też ten był, ale myślę, że to jest przede wszystkim jakiegoś rodzaju audycja muzyczna, tak? Tam gdzie niekoniecznie e, autorska, tak? Czy, czy ten, ale po prostu dzielimy się muzyką. No jest to audycja, forma no, audycji. Mi się bardzo przyjemnie słuchało zarówno indie charts, jak i wolnego tak, grania. Ustawiamy bardziej na to, żeby może nie za bardzo przeszkadzać słuchania muzyki. Mhm, tak, wolne granie bardzo pasuje w momencie, kiedy coś robisz No, stawiamy nagranie I tyle <śmiech> Natomiast mamy jeszcze Jeden podcast do omówienia Z zeszłego tygodnia Aha. Jest to Tyflo Podcast y, Odcinek zatytułowany Bilkom I Bilkom to jest y, Aplikacja do obsługi y, Hafasa Czyli systemu rozkładów jazdy pociągów mhm. A w tymże podcaście są porównane dwie wersje tej samej aplikacji. Aplikacja Bilkom na iOS i na Androida. Niestety wersja na Androida wypada bardzo kiepsko, aczkolwiek zdarzały się też y, dziwne glicze w wersji iOSowej, ale to moim zdaniem ze względu na to, że aplikacja jest po prostu tragiczna. Używałem hmm. jej przez jakiś czas i jest po prostu tragiczna. W momencie, kiedy słuchałem tego tyflo podcastu, za zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem nie nagrać z opisu aplikacji, której aktualnie używam, czyli rozkład PKP, której nie znajdziecie już w sklepie Play, ale trzeba. są odpowiednie źródła, która jest dużo wygodniejsza od Bilkoma nawet na iOS-ie. No. Oczywiście nie ma jej na iOS-a. Ha, ha. <słuch> I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Tyflopodcast i podcastofon. Także co także słyszymy się za tydzień we wtorek mhm. o godzinie 13. Tym razem postaramy się zacząć bardziej punktualnie. Tak. I znowu zrobimy sobie przegląd z ostatniego tygodnia, określony komentarzem. Może tym razem coś posłucham. Już... Może tym razem nie zapomnę ci czegoś przesłać. Może nie czegoś przesłać. Może ja sam coś wyszukam. Zobaczymy, będziemy na pewno, ale na pewno będziemy się dobrze bawić. Mhm. Także dziękujemy Wam bardzo. E, przypominamy, że jeśli będziecie mieli taką ochotę, to w przyszły wtorek również możecie się do nas wdzwonić mhm. e, na skype.ethercast.net. A jeżeli chcecie nawrzucać nam, to, to no trudno, Może komentarze. E, a jeżeli chcecie nawrzucać na konkretnego hosta, na konkretnego prowadzącego, to z lub minimal dwa małpa gmail.com. Także dziękujemy Jeszcze wam nie bardzo. mam firmowego maila. załatwimy cię. Także dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia za tydzień. Cześć! Cześć!